Minęła 17. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na Aktualność 1. Marzena Godon i Andrzej Kocjan. Sprawa Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Zgłaszają się kolejni poszkodowani klienci giełdy kryptowalut. To są ludzie, którzy uwierzyli w ten cały blicht marketingowy. Powikłania po ogrypie zabiły w tym sezonie ponad tysiąc osób. Najnowsze dane przekazuje główny inspektor sanitarny. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Janowem Lubelskim aresztowany prowadził po pijanemu. Zginęły dwie osoby.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 Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpiecza dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. Agenci weszli do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także do siedzib Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu Marek Pogorzelski. Prowadzą czynności w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską poprosili o wydanie dokumentów dotyczących zmian w programie Czyste Powietrze od 1 czerwca 2021 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czekał na działania. CBA w sprawie programu Czyste Powietrze mówi prezes instytucji Robert Gaida I podkreśla, że fundusz współpracował z Prokuraturą Europejską od czasu wstrzymania programu w 2024 roku. Wiedzieliśmy, że są nieprawidłowości. Obśmiewano to, twierdzono, że są to promilowe działania, jak widać jednak nie są promilowe. W całym kraju prowadzonych jest około 700 postępowań w sprawie nadużyć w programie Czyste Powietrze. Były podlaski poseł, a obecnie zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Adam Andruszkiewicz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 W tym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się wyraźnie więcej Polaków w porównaniu z ubiegłymi latami. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla sprawcy śmiertelnego wypadku na drodze ekspresowej S19 w sobotę wieczorem pod Janowem Lubelskim. Zginęły w nim dwie osoby, a jedna została ranna. Z ustaleń śledczych wynika, że 59-letni mężczyzna kierując Mazdą uderzył w tył Volkswagena. Na miejscu zginęła kierująca tym autem kobieta oraz pasażer. Drugi z pasażerów trafił do szpitala. Sprawca wypadku był pijany. Miał we krwi ponad dwa promile alkoholu. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości Kodeks karny Przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W całym kraju słonecznie i pogodnie, ale wyjątkiem są południowe regiony Polski. Tam pochmurno mogą się zdarzyć przelotne deszcze. Temperatura od 4 stopni na podchalu, około 7 stopni nad morzem, 12 przy wschodniej granicy, do 14 w Wielkopolsce, na barometrach w Warszawie w tej chwili 1004 hektopascale. Jedynka.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 diety Walerin ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nie uzależnia. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg świata na wspomaga odprężenie wspomagał pężenie. Wyciąg szyszek Mielu wspierał utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 10 lat małżeństwa i dwie córeczki. Pierwszy lot szybowcem z numerem 16. Trzy razy mieszkałem pod 25. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać.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 Ekspres jedynki. I popołudniówka dziś pyta, co nas czeka tego lata. To lato będzie zdecydowanie cieplejsze niż takie średnie lato z ostatnich lat. Jednych ta informacja ucieszy, innych zmartwi. Pytanie, czy wszystko i tak do góry nogami wywróci El Niño. Czym jest to zjawisko i czy w tym roku rzeczywiście ma być silniejsze od dekad? O tym już za chwilę będę rozmawiała z gościem Ekspresu 1. U nas dziś także wiadomość, która sprawiła, że wszystkim psolubom serca zabiły szybciej, a psom mocniej zamardało ogonki. Możliwe jest przedłużenie życia psa. Ostrożne szacunki mówią, że nawet rok, a niektóre źródła podają, że nawet więcej. I podobno jeszcze w tym roku na rynku ma pojawić się lek wydłużający psie życie. Czy to jest prawda? No i czy z nadzieją na ten lek mogą też patrzeć ludzie? O tym będziemy mówić po 17.30, a na deser będą szkolne obiady po nowemu. Trochę się cieszę, bo będziemy mogli poznać nowe, zdrowsze rzeczy. Nie jem mięsa w ogóle, tylko warzywa i owoce. To jest Ekspres 1. Gramy. 13 minut po godzinie 17:00 To jest wtorkowy ekspres jedynki. Zatrzymamy się teraz na kilka najbliższych minut przy pogodzie, bo patrzę na mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Cała Polska jest na żółto, bo całego kraju dotyczą ostrzeżenia przed przymrozkami. Rzeczywiście miejscami tej nocy temperatura może spaść nawet do minus 6 przy gruncie, więc pojawiają się apele, żeby sadownicy ten najbliższy tydzień traktowali jako czas podwyższonego ryzyka, czas ochrony roślin, tak żeby minimalizować potencjalne straty. To tej nocy no ale nic dziwnego, że w związku z tym czekamy bardzo mocno na ten cieplejszy czas, czekamy na lato, zwłaszcza, że zima także w tym roku dała nam w kość zimę udało mi się przeżyć dzięki temu, że poznałam miłość swojego życia, tak myślę. Więc dzięki temu ta zima po prostu była znośna. Ostatnia zima była wyjątkowo mroźna, przyznaje dr Kamil Leziak, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaskoczyła nas troszeczkę zima, która była dosyć śnieżna i mroźna, chociaż takie śnieżne i mroźne zimy oczywiście kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu były znacznie częstsze, więc możemy powiedzieć tutaj bardziej, że jest to niejako powrót do przeszłości, do takich zim, jakie znaliśmy z wcześniejszych okresów, Natomiast w szczególności tutaj, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie, ta wiosna zaskakuje nas dosyć niską sumą opadów atmosferycznych. Zarówno marzec, jak i kwiecień były miesiącami dosyć suchymi i tutaj tych opadów atmosferycznych powoli zaczyna nam brakować. Jeśli chodzi o temperaturę powietrza, ta wiosna plasuje się mniej więcej w środku naszych oczekiwań, więc nie jest ona ani jakoś specjalnie ciepła, ani nie jest bardzo mroźna. Nie, ja nie czekam na lato, bo pracuję w budowlance, jak jest ciepło to jest za górne. W pracy. Nie lubię zimna. Ja czekam na lato i na opalanie. Już bym chciała gdzieś wylecieć i, i się poopalać, żeby jak najwięcej tego słońca po prostu przyjąć. Ja będę pisał maturę, więc nie mogę się doczekać lata, aż w końcu będę miał wolne. A lato już niedługo. Zapowiada się wyjątkowo ciepłe. Możemy spodziewać się, że tak naprawdę wszystkie letnie miesiące od czerwca do sierpnia będą miały temperaturę powietrza powyżej takiej średniej, wieloletniej wartości. Czyli innymi słowy, to lato będzie zdecydowanie ciepłe niż takie średnie lato z ostatnich lat. Możemy spodziewać się, że zwłaszcza w lipcu i sierpniu słupki rtęci na termometrach na pewno przekroczą 30 stopni. Mam działkę. przedwczoraj, byłam wsadzać drzewka. Nowa porzeczka i agrest. No ale zobaczą, czy się utrzyma, nie? Zimne są te noce. Teraz, teraz lekkie ochłodzenia, ale już za dwa tygodnie chyba mają znowu ciepłe dni, nawrócić. Fajnie jest jak są lekcje na zewnątrz, na WF-ie można pograć w piłkę z kolegami, poruszać się, no i aktywnie spędzić czas. Najbardziej nie mogę się doczekać tego okresu, w których można chodzić w krótkich spodenkach. No i może się pan doczekać szybciej niż pan myśli. Pytanie, czy tych prognoz i tych planów do góry nie wywróci El Niño, które w tym roku podobno może być szczególnie silne. O tym już teraz będę rozmawiała z gościem Ekspresu 1 w naszym gdańskim studiu. Jest profesor Jacek Piskozub, kierownik Zakładu Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam. I rzeczywiście ten ocean jest tutaj kluczowy, dlatego że panie profesorze, El Niño to jest takie zjawisko, które dzieje się na Pacyfiku, jak rozumiem, ale ma wpływ tak naprawdę na cały świat. Czym dokładnie jest El Niño? Przy... Przynajmniej na większość świata. To jest, taki, to jest taki okres wyjątkowo ciepłego Pacyfiku w wyniku tego, że także ciepłych całych tropików przesuwa się olbrzymia masa ciepłych wód na Pacyfiku od strony Azji w stronę Ameryki, czyli tak paradoksalnie to jest z zachodu na wschód. Zawsze myślimy, że Ameryka to zachód, ale z tamtej strony to jest wschód. I to może spowodować, że nawet w skali świata będzie temperatura o kilkadziesiątych stopnia wyższa niż, niż w innych latach, co przy nieustannym pogłębianiu Globalnego ocieplenia powoduje, że każdy rok z El Niño praktycznie gwarantuje rekord temperatury światowej. Natomiast ten efekt nie sięga specjalnie Europy, z wyjątkiem zimy. Istnieje szansa, paradoksalnie, że możemy mieć zimną zimę w wyniku El Niño, ale to się nie zawsze zdarza. Znaczy, mówię mhm. szansa. A czy można powiedzieć, panie profesorze, że El Niño jest zupełnie normalnym zjawiskiem klimatycznym, czy jest to jakiś rodzaj y, klimatycznej anomalii? Nie, to jest normalne zjawisko, to jest po prostu oscylacji. O, o dość nieregularnym okresie od dwóch do siedmiu lat, która się powtarza no właśnie nieregularnie, ale zawsze na Pacyfiku. I, I im dłużej czekamy na El Nino, tym tym zwykle jest szansa, że będzie silne. Więc w prognozach też rzeczywiście jest mowa, że, że 30% szansy jest, że to będzie duże El Nino, ale... Super jeszcze El Nino, nie, nawet to, nie bierze, to bo tylko, Super El Nino, no właśnie, bo tylko te trzy 3 lata 3 lata minęły. Jeszcze jedno, bo ostrzec, że jest jeszcze kwiecień, tak naprawdę mhm. prognozy El Nino się dopiero w maju stają dość pewne. Tak było na przykład w roku 2014, gdzie, kiedy się wszystkie oznaki El Nino do kwietnia y, wyglądały tak, jakby miało się wystartować, nie wystartowało, ale co prawda przez to było rok później i jeszcze silniejsze. To było bardzo silne El Nino 2014 15 więc albo będziemy mieli El Nino być może silne w tym roku, albo jeszcze silniejsze w przyszłym. Panie profesorze, zatrzymajmy się przy tym, co El Nino y, powoduje. Już nawet nie w tej swojej odmianie super. W tym regionie, w którym, no, powiedział Pan Profesor, że to raczej nie jest Europa, no co najwyżej zima, ale jeśli chodzi o te najbliższe miesiące, gdyby El miało wystąpić, to czego możemy się spodziewać? Znaczy ono wpływa na całe tropiki i subtropiki, to jest to jest jednak większość powierzchni świata. I wpływa także, że jest cieplej i w większości tych rejonów bardziej sucho. Znaczy bardziej sucho jest w zachodnich Stanach Zjednoczonych, w Amazonii, co bardzo ważne w południowej Azji, w tym Indiach, gdzie monsun jest bardzo słaby. Właśnie wszystkie wszystkie klęski głodu w Indiach były w latach El Niño i są rejony oczywiście, gdzie, gdzie więcej deszczu pada, ale to są, to są raczej nieliczne, więc, więc w ogólności to, to każde linio to zwiększa, zwiększa tą suszę na świecie, którą niestety w ostatnich latach mamy właściwie globalnie suszę, mhm. prawdopodobnie przez, przez, przez, przez globalne ocieplenie, między innymi dlatego, że morza się ogrzewają wolniej niż lądy, a jednak większość opadów przychodzi z mórz, więc w wyniku tego parowanie na lądzie powoduje ubrek wody, natomiast, natomiast nie jest to uzupełnienie przez parowanie na morzu, bo morze, bo morze ma taką wielką pojemność cieplną, że, że jeszcze długo, setki lat się będzie ocieplało, yy, podczas gdy kontynenty się ocieplają bardzo szybko. Czy może to też oznaczać bardzo intensywny okres huraganowy w tym rejonie? Yy, w, yy... To znaczy tak, bo na Pacyfiku tak, ponieważ, ponieważ huragany powstają powyżej temperatury mniej więcej 27 stopni powierzchni morza. W związku z tym, oczywiście, jak jest cieplejszy Pacyfik, to, to mamy dłuższy sen huraganów i, i bardziej sięgający dalej od równika. W związku z tym, oczywiście, tam może być więcej huraganów w tym roku. Ale to też pewnie oznacza mniej huraganów na, na Atlantyku, więc to, to w, jakoś to się zmienia. na połączone troszeczkę. Wyrównuje. To prawda, tak. tak oczywiście. A Zastanawiam się, czy El Nino ma też wpływ no nie tylko na zjawiska pogodowe, jak rozumiem bardziej ekstremalne, no bo bardziej ekstremalna susza, bardziej intensywne opady, dłuższy i bardziej intensywny okres huraganowy, czy także na m, przyrodę wpływa, na przykład na faunę oceanów? Albo nie tylko oceanów? No, na faunę oceanów też, no bo, bo, bo cieplejsze, cieplejsze morze, to w tej chwili przy globalnym ociepleniu jest zagrożenie na przykład dla raf kolorowych, które, które po prostu mają już teraz regularnie, przy każdym linii mają olbrzymie problemy z przeżyciem, czy tak powiem wybielanie y, tych raf, gdzie one tracą te symbionty, te y, niewielkie organizmy y, typu, y, f, no, które fotosynteza robią, w wyniku tego przestają być, no właśnie tracą, tracą możliwość, możliwość życia, więc, więc się boimy, że że po którymś tam coraz większym El Niño y, będzie, będzie już naprawdę źle z koronami. Ale nawet na ludzi, bo był taki artykuł, że w rejonach, gdzie El Niño wpływa na klimat, znaczy nie na przykład w Europie, ale tam, gdzie wpływa, to w, w latach El Niño jest znacznie więcej konfliktów zbrojnych. No to jest logiczne, bo jak, jak, jak nie wychodzą uprawy, rolnicy nie mają z czego żyć, to łatwiej ich namówić na to, żeby złapali za karabin i szli tam na kogoś. To jest, więc, swoją, więc swoją drogą, to, rzeczywiście to, to... bardzo ciekawy wątek, jak zmiany klimatu wpływają na konflikty na całym świecie świecie, no bo mówi się, że na przykład e, wojna w Syrii, no już wiele lat temu rozpoczęła się między innymi dlatego i, i była możliwa dzięki temu, że ludzie opuścili te najbardziej suche rejony i były możliwe do zajęcia przez rządowe wojska. Więc to jest bardzo ciekawe. Ja, to, ja to w to nie wierzyłem, póki nie zobaczyłem artykułu, że, że w Syrii jest największa susza od, od 800 lat, więc to rzeczywiście może mieć związek. Panie profesorze, to wróćmy jeszcze do tych konsekwencji El Niño. Podobno w latach 80 i 90-tych się populacji pingwinów na Galapagos, no bo zabrakło im pożywienia w tych ocieplonych wodach. No właśnie, kiedy, kiedy przychodzi El Niño tam się woda robi cieplejsza, nie ma tak zwanego apwellingu, czyli nie ma wybijania głębokich wód, które są znacznie no, bogatsze w te wszystkie substancje potrzebne do życia, azot, fosfor. W związku z tym jest znacznie mniej ryb, to założyli właśnie rybacy koło, koło Bożego Narodzenia tam w tym rejonie i, i stąd właśnie ta nazwa, bo El Niño znaczy dzieciątko. Więc to jest dlatego, że to się, że to się przy wybrzeżach amerykańskich zdarza, znaczy mówię o Peru, Chile, to się zdarza około Bożego Narodzenia. Oczywiście na środku Pacyfiku to, to się zaczyna już teraz, ale ale, ale dojdzie do nich w ciągu kilku miesięcy. A jak długo mogą być odczuwalne konsekwencje El Nino, które załóżmy, że może się rozpocząć w maju albo w czerwcu na przykład, jak długo może trwać? Najczęściej są jednoroczne El ale czasem trwają dwa lata, te, te właśnie Super El Niño, więc to będzie albo, do, albo między, do lata przyszłego roku, albo do lata 2028. A gdyby rzeczywiście takie Super El Niño miało się wydarzyć, to jaką wizję by profesor nam namalował tego, co się będzie działo w pogodzie i nie tylko? Gdyby rzeczywiście Super El Niño przyszło, co by się działo w przyrodzie, co by się działo w pogodzie? No, że najbardziej bym się obawiał właśnie tej suszy w wielu rejonach jednocześnie produkujących żywność, więc to, to może nam do wszystkich problemów, grę. w tej chwili mamy jeszcze, jeszcze dołożyć ceny żywności. Mhm. Na całym świecie, także w Polsce, no bo ni niestety to są naczynie połączone. No oczywiście dla ludzi, którzy tam mieszkają, to jest nasz większy problem, bo, bo oprócz tej suszy z kolei są rejony, gdzie są, gdzie są i większe sztormy, i, i deszcz zalewający na, na przykład... No właśnie Kalifornia. Ja, ja źle powiedziałem, że w, że w Kalifornii, się robi, z Kalifornii się robi mokrzejsza za stany stany, mm. więc to jest jeden z tych wyjątków. Ja byłem w, jako naukowiec w tym czasie w Kalifornii i widziałem, jak codzienne sztormy im właśnie całą plażę zjadły i domy za milion dolarów spadały, spadały z klifów do morza. Nie widziałem do tych domów, ale czytałem o nich oczywiście. Więc to nie, nie ma się zaśmiać właściwie, bo, bo to są problemy dla ludzi na, no, nie na całym świecie, ale, ale w większej połowie świata. Na pewno też zresztą bardzo dotkliwe. Czy El Nino, w takim wydaniu też super El Nino, ma swoje konsekwencje długoterminowe także? Bo jak rozumiem, to nie jest tylko to, że w danym momencie zmienia się pogoda, zmienia się przyroda, ale konsekwencje potrafią być długofalowe. To znaczy jest taka konsekwencja, bo po Wielkim El Nino w 1998 roku um, potem było dużo właśnie głosów, że globalne ocieplenie się skończyło, bo przez mniej więcej 10 lat nie było widać globalnego ocieplenia. Ale co się zdarzyło, że po prostu po tym El Nino, temperatury globalne wzrosły o, o prawie tam 0,8, coś takiego stopnia i już zostały na tym, taki jakby nowy próg. Więc każde takie Wielkie El Nino to jest praktycznie oznacza, że będziemy już, już nie spadniemy poniżej. Znaczy znowu temperatura globalna będzie większa i już nie ma szansy spadnięcia poniżej tego. Więc więc to 1,5 stopnia, które tam kraje w Paryżu poprzypsięgły, że nie przekroczymy, to już jest właśnie nie obronienia, bo prawdopodobnie po tym El Nino to może to być, już być norma, że będziemy półtora stopnia cieplejsi niż w czasach przedprzemysłowych. A czy w ogóle El Niño da się jakoś zatrzymać i czy powinno się zatrzymać, gdyby były takie możliwości? Nie sądzę. Jest to, jest to tak duża część świata, że, że, że praktycznie nie wiem, jak, jakim sposobem mielibyśmy to robić. I też nie wiem, po co mielibyśmy to robić, mhm. no bo to musiałoby po, po właśnie olbrzymie y, ingerencje w pogodę, którą y, skutki tych ingerencji mogą być gorsze niż El Nino i w dodatku mało przewidywalne. Myśmy to znaczy, nie wiedzieli, co sami spowodujemy. I co sobie, jaki los sobie sami zgotujemy, panie profesorze? Czyli co? W maju będzie wiadomo bardziej na pewno, czy czeka nas El Ninio, a jeśli w tak W maju tej, będzie jak to... już praktycznie pewne, czy, mm. to, to jest ten, czy, czy to jest ten rok, ale, ale tak na 70% to już teraz można powiedzieć, że będzie El Nino w tym roku. No i na pewno można się już na to przygotowywać. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienia. Profesor Jacek Pisko kierownik Zakładu Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ale gościem był w naszym studiu w Gdańsku. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Do widzenia. Łomak and łomak w radiowej jedynce, na zegarach mamy 17.30. Skrót aktualności Andrzej Kocjan. Ponad tysiąc osób zmarło z powodu powikłań po grypie w mijającym sezonie zimowym. Zachorowało ponad milion. Jak mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, w każdym sezonie na grypę choruje około 10% Polaków. Nawet jedna piąta z nich trafia do szpitali. Maszyny pracujące przy przebudowie drogi prowadzącej w okolice przyszłej elektrowni jądrowej w Słajszewie w Pomorskim zostały podpalone, potwierdza to wejherowska policja. Pięć maszyn spłonęło w połowie kwietnia. Rurociąg przyjaźń dostarczający rosyjską ropę na Węgry został naprawiony, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Może zacząć działać. Ropociąg został uszkodzony w styczniu po rosyjskim ataku. Bydgoska PESA ma zgodę na udział w konsorcjum starającym się o kontrakt na linię metra w Lizbonie. Zdecydowała o tym Komisja Europejska. I jeszcze Niemcy. Dramatyczna walka o życie wieloryba zabłąkanego w Bałtyku. Humbak znów utknął na mieliźnie. Tym razem w miejscu, gdzie woda opadła tak nisko, że nad powierzchnię wystaje blisko połow. Morskiego zwierzęcia. Pełne wydanie aktualności o 18.00. I rzeczywiście teraz trwa walka z czasem. Eksperci i wolontariusze no walczą, żeby uratować potężnego ssaka, który zresztą ma imię. Imię. Teami. Bardzo mocno trzymamy kciuki za te wysiłki. To jest Ekspres jedynki. Już za chwilę będziemy mówić o tym, że już od przyszłego, od właściwie tego najbliższego roku szkolnego będzie rewolucja na szkolnych talerzach. Każdy jak król, pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp. Dobrze nam tu, jak u siebie...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 Przyjdzie sen. Znowu zobaczysz, zobaczysz mnie. I proszę tak. Proszę tak. Dawid Kwiatkowski i Kaja w radiowej jedynce. Proszę tańczy 17:35 teraz na zegarach. No jak ja wspominam swoje szkolne obiady, no to na pewno był kompocik, były jakieś makarony z truskawkami, ze śmietaną oczywiście. A na drugie, to tak też można było kierować się taką zasadą, że mięsko zjedz, ale ziemniaczki zostaw. No to już wiemy, że od nowego roku szkolnego tego mięska na pewno będzie mniej. Między innymi, no bo szykują się spore zmiany w tych szkolnych stołówkach. Minister Zdrowia podpisała rozporządzenie, które zakłada między innymi w pełni Roślinny posiłek na bazie roślin storączkowych co najmniej raz w tygodniu, ale także przygotowanie zup na wywarach warzywnych, mniejszej ilości cukru w napojach oraz alternatywy roślinne dla dań mięsnych. Budowanie zdrowych nawyków żywieniowych jest bardzo ważne, tak mówią sami uczniowie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku. Żeby mieć dużo witamin, dużo mięśni. A jak będziemy jedli dużo takich niezdrowych rzeczy, to wtedy będziemy grubi, będziemy słabi. Myślę, że to też nam daje energię, te zdrowe żywności. Oczywiście dla ciała. Możesz wtedy na przykład czasami szybciej biegasz, o ile możliwości. I dlatego to jest bardzo ważne. I a propos tego, że będą zmiany, to trochę się cieszę, bo będziemy mogli poznać nowe, zdrowsze rzeczy. Jak je się też fast foody, to masz takie coś, poczucie, że to jest dobre. Ale jak zjesz też jakieś owoc, na przykład arbuza, ananasa, to też masz takie coś, że to jest dobre i możesz się wtedy przystosować do tego i nie jeść fast foodów. Co wy lubicie? Jakie obiady szkolne? Ja lubię na przykład rosół, naleśniki i makaron z truskawkami jest dobry, z takim sosem truskawkowym. Najpierw zacznę o to, co nie lubię, taki lecz. Czarny, na dodatek taka zupa też z pieczarkami. Lubię na przykład takie rzeczy jak pierogi z mięsem, takie coś podobnego. W ja sumie praktycznie nie jem mięsa w ogóle, tylko warzywa i owoce. Teraz na tydzień też robimy takie swoje burgery i wtedy to mięso nie jest mięsem, tylko jest taka ala przypieczona, sałata, ugotowana jest przepyszna. Taką jak babcia robi do gołąbków. Zmienia się żywienie pod kątem bardziej na produkty wege. Beata Bębenek, jestem starszym intendentem w Szkole Podstawowej numer 1, czyli obiady, żeby były włączone dla dzieci, które są też uczulone na różne laktoza, różne produkty, których nie mogą spożywać, więc takie wegańskie obiady. Nie jest to skomplikowane. Wszystko zależy, ile będzie chętnych uczniów, a bardziej rodziców może. Wydawałoby mi się, że mogłoby być tak, żeby było stanowisko wydzielone do wydawania takiej potrawy dla uczniów, którzy się zapiszą na ten obiad wegański. Zmiana dotyczy właśnie młodych ludzi. Pytanie jak ich zachęcić, prawda, żeby te posiłki spożywali. Na pewno tutaj gra duża rola kolorystyka dania, bo wiadomo, że dzieci jedzą oczami. Jesteśmy przygotowani. Po prostu będzie to zamawiane poza przetargiem, ponieważ przetargi są na cały rok kalendarzowy. Nie było jeszcze wiadomo, czy będą te zmiany. Nie planowaliśmy tego w przetargach, tych produktów, ale nie ma z tym najmniejszego problemu. W praktyce jakie to mogą być potrawy? Na przykład te w pełni roślinne posiłki. Soczewica, ciecierzyca, burgery, warzywno, greczano-buraczany, który też będziemy mieć. Chodzi też o to, żeby dzieciaki zobaczyły, że fajne, atrakcyjne, smaczne danie to nie zawsze jest usmażony kotlet. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Idziemy w dobrą stronę, to znaczy wprowadzamy posiłki roślinne, ograniczamy niezdrowe, smażone potrawy. To na pewno jest na plus, Idea jest super, można pójść jeszcze dalej, no i mam nadzieję, że coraz więcej będzie się mówiło o tym zdrowym odżywianiu. No i coraz więcej też szkoły będą miały wpływ na to, jak te dzieci się odżywiają. Czyli dzieci, uczniowie na razie patrzą z nadzieją na to, co będzie na nich czekało na talerzach od 1 września, ale zobaczymy, co powiedzą, jak już kilka takich obiadów zjedzą. W każdym razie, tak w największym skrócie, ma być więcej warzyw, mniej smażenia, mniej cukru i soli, no i więcej alternatyw roślinnych. To wszystko od 1 września przypominam. Ekspres jedynki za 21 minut, godzina 18, już za chwilę, no nie lek na e, nieśmiertelność, ale na długowieczność, być może feel time 18 minut, godzina 18 to jest ekspres jedynki i w nim już teraz ta elektryzująca naprawdę informacja. Informacja, która sprawiła, że opiekunom psów szybciej zabiły serca z radości oczywiście i z radości szybciej też zamerdały wszystkie ogonki. Dlatego, że do końca tego roku na razie na amerykański rynek może trafić lek wydłużający życie psów, no ale także podnoszący jakość tego życia. Badania nad preparatem spowalniającym proces starzenia czworonogów trwają już od lat, no ale jak informują amerykańskie media, lek pomyśl nie przeszedł właśnie dwa z trzech kluczowych etapów procedury regulacyjnej wymaganej przez amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków, czyli tę najważniejszą tutaj agencję. Jak zatem miałaby działać taka tabletka, co o jej zastosowaniu sądzą właściciele czworonogów? No i czy ona daje też nadzieję na dłuższe ludzkie życie? O to wszystko pytała Anna Zagrzewska. Starzenie się jest nieuniknioną częścią życia każdego z nas także naszych czworonogów. Ale już wkrótce decyzja o pożegnaniu się z ukochanym psem może zostać odłożona w czasie. Umożliwić ma to specjalny preparat o nazwie LOY002, o którego dopuszczenie na rynek stara się jeden z amerykańskich startupów. Tabletka ma hamować uraz dużych nadprodukcję hormonów powodujących wzrost, wyjaśnia profesor Marcin Bańbura, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW. I że Uraz dużych, niektóre z nich żyją ekstremalnie krótko, raptem kilka lat, poniżej dziesięciu, nawet nie, niewiele powyżej sześciu. Jest to skorelowane z poziomem hormonu wzrostu, z poziomem insulinopodobnego czynnika wzrostowego i po prostu zablokowanie aktywności tych czynników powodujących, no krótko mówiąc w dużym uproszczeniu, starzenie. No możliwe jest przedłużenie życia psa. Ostrożne szacunki mówią, że nawet rok, a niektóre źródła podają, że nawet więcej.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 Jeżeli natomiast miałaby służyć wydłużaniu życia kosztem jego jakości i też takiemu unikaniu żałoby przez opiekuna, na zabieraniu więcej czasu jakby z tego życia psa dla siebie, nawet jeżeli on miałby cierpieć, to tak, można powiedzieć, że jest to odruch egoistyczny i powinniśmy się zastanowić, czy jako taki powinien kierować naszymi działaniami. Niewykluczone, że dopuszczenie tej tabletki do użytku to także pierwszy krok do walki ze starzeniem się ludzi. Jeśli chodzi o ludzi, to uważam, że jeśli byłaby taka możliwość, to by było super, bo każdy Mógłby zdecydować indywidualnie, jakby, czy chciałby zażyć coś takiego, czy nie. Ja osobiście bym nie wzięła, jakby taka była możliwość, ale niektórzy może by się skusić, więc to by była spoko opcja. Im człowiek starszy, tym większe ryzyko różnych nowotworów i tak dalej, a to jest duży problem w obecnych czasach, więc chyba nie ma to sensu. Wątpliwe tak żeby taka tabletka kosztowała na tyle mało, by mógł zdobyć ją każdy. A to rodziłoby kolejne widoczne już doskonale podziały społeczne. No ale to na razie jest chyba taka zupełna futurologia, natomiast jeśli chodzi o psy, sprawa wygląda obiecująco. I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know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 Na ciepełko to my akurat nie narzekamy, ale dziękujemy za życzenia stulecie. Radiowej Jedynki jeszcze świętujemy w tym tygodniu i takich życzeń na pewno będzie pojawiać się znacznie więcej. Za 8 minut godzina 18 Luk będzie gościem Marcina Kusego po godzinie 18 w muzycznej Jedynce, no, czyli ten człowiek, który też wielki wkład miał w nasze urodzinowe świętowanie. A ja bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w popołudniu. Słyszymy się ponownie jutro po 16. znowu?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 1. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Reklama. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek Węzeł Poznań Zachód, Węzeł Poznań Komorniki. Na 158 km trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S2, będąca fragmentem południowej obwodnicy Warszawy. Od węzła Opacz po Paluch, Korek i Ruch Spowolniony dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ. W pobliżu miejscowości Zawada na 187 km. Auto uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Krajowa siódemka. Od Łomianek przez Młocina, aż po wjazd do Warszawy. Korek dla wjeżdżających do stolicy. Droga ekspresowa S8. Korek od Bemowa przez Wisłę na stołecznym odcinku tej klasy, aż po Annopol. Droga ekspresowa S11. Odcinek węzeł Poznań-Dąbrówka, węzeł Poznań-Zachód. W pobliżu miejscowości Gołuski na 25. kilometrze tam doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Droga krajowa numer 89. Trasa Majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku. Od Gdańska Przeróbki po Michałki po przekroczeniu Martwej Wisły korek dla jadących w stronę ekspresowej S7 i węzła Gdańsk Port.